Dzisiejszy temat – wierność Bogu i małżonkowi. Tak jak już zostało powiedziane, prowadzi wspólnota Sychar, która, która stara się zapoznać wszystkich z takim stwierdzeniem, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Panie Andrzeju, proszę bardzo. Dziękuję. Zanim może przedstawię naszą wspólnotę i charyzmat i to uzasadnienie właśnie, dlaczego tak twierdzimy, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, chciałbym tę swoją właśnie wypowiedź rozpocząć od słów świętego Jana Pawła II, który w czasie mszy świętej odprawionej dla rodzin w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku Powiedział następujące słowa, cytuję, Trzeba by o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy jak twierdzą mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuconi mążowie. Koniec cytatu. Nasza wspólnota, wspólnota trudnych małżeństw Cychar, stanowi oddolną inicjatywę małżonków. Powstała w 2003 roku u księży Palotynów w Warszawie. Współzałożycielem wspólnoty jest nieżyjący już Palotyn, ksiądz Jan Pałyga. Od 2012 roku posługę krajowego duszpasterza wspólnoty pełni ksiądz Paweł Dubowik. Wspólnota skupia małżonków sakramentalnych, którzy pragną uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Obecnie w Polsce i za granicą jest działających 61 ognisk wspólnoty. Charyzmat naszej wspólnoty można streścić w zdaniu każde sakramentalne małżeństwo, nawet po rozwodzie, i gdy współmałżonek jest poza małżeńskim związku, ma szansę się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej, wchodząc na drogę pojednania, wzrastania w miłości do Boga i do sakramentalnego współmałżonka. Odrodzenie małżeństwa polega na uzdrowieniu relacji między małżonkami. Widzimy i doświadczamy, że takie uzdrowienie jest możliwe, gdy małżonkowie decydują się przechodzić przez kryzys razem z Panem Bogiem, wypełniając wiernie Jego wolę. A wola Pana Boga w odniesieniu do każdego sakramentalnego małżeństwa jest jednakowa i niezmienna. Wierzymy, że Pan Jezus pragnie uzdrowić każde bez wyjątku sakramentalne małżeństwo. Także po rozwodzie, gdy współmałżonek jest w pozamałżeńskim związku, w którym są dzieci, gdyż od momentu ślubu jest z małżonkami w, niezwie, w niezmiennym i nierozerwalnym przymierzu. Dlatego mówimy, że nie ma relacji małżeńskich zniszczonych w sposób nieodwracalny. Małżeństwo sakramentalne jest do uratowania zawsze, dopóki małżonkowie żyją. Wierzymy w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wierzymy, że Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdolnić wszystkich sakramentalnych małżonków do wypełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej sytuacji kryzysu. Nawet w przypadku doświadczania przemocy lub po rozwodzie i wtedy, gdy małżonkowie są w poza małżeńskich związkach, w których urodziły się dzieci. Pod warunkiem, jeśli tylko pójdą drogą nawrócenia, wypełnienia woli Bożej, drogą rozwoju, pracy nad sobą. Pan Jezus trwa z nimi w przymierzu i zawsze błogosławi ich nierozerwalnemu z Jego woli małżeństwu, które pragnie ustrowić. Pan Bóg jako najważniejszy świadek i pierwszy obrońca małżeńskiego przymierza małżonków sakramentalnych zawsze i w każdej sytuacji widzi ich razem o czym świadczą Jego słowa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Cytuję. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Miłość małżeńska ma pierwszeństwo przed miłością rodzicielską. Jedynie miłość małżeńska jest miłością, która ma rangę miłości sakramentalnej. Wolą Pana Boga jest aby małżonkowie sakramentalni realizowali w codziennym życiu słowa przysięgi, którą przed nim składali sobie nawzajem. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. W tej przysiędze nie ma klauzul dodatkowych warunkujących jej ważność. Przysięga małżeńska jest bezwarunkowa, w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków, tych, co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. Wola Boża zapisana w słowach przysięgi małżeńskiej dotyczy każdej sytuacji, także tej najbardziej kryzysowej, gdy dochodzi do zdrady, rozwodu, wejścia w pozamałżeński związek, także gdy w pozamałżeńskim związku rodzą się dzieci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, mówił Pan Jezus. Czyli również dziecko spoza małżeńskiego związku nie może z woli Bożej rozdzielać małżonków sakramentalnych. Jesteśmy przekonani, że jeśli będziemy żyć w zgodzie z prawem Bożym, Pan Bóg wszystko poukłada i wszystko obróci w dobro. Również sytuację dziecka spoza małżeńskiego związku, tak jak ułożył sytuację Izmaela, syna Hagar i Abrahama. W kontekście nierozerwalności małżeństwa, jaką głosi Jezus Chrystus, a także w kontekście całokształtu nauczania Świętego Jana Pawła II o małżeństwie, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy małżonek sakramentalny żyje w pozamałżeńskim związku, konieczne jest, przy zachowaniu pewnych warunków, jak na przykład sumienne regulowanie zobowiązań względem dzieci urodzonych w pozamałżeńskich związkach, ale także wobec partnera, na przykład gdy jest chory, konieczne jest możliwie jak najszybsze opuszczenie pozamałżeńskiego związku w celu faktycznego wejścia na drogę pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem lub gdy ten czeka w celu powrotu do niego. Słowa świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian potwierdzają taką właśnie wolę Pana Boga. Cytuję. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony. Koniec cytatu. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 10, jedenasty werset. Z tego ewangelicznego punktu widzenia są tu możliwe jedynie dwa rozwiązania. Powrót do współmałżonka albo pozostawanie w samotności, w separacji, zachowując wierność i otwartość na pojednanie z sakramentalnym współmałżonkiem. Oba te rozwiązania wiążą się z opuszczeniem pozamałżeńskiego, cudzołożnego związku. Bez przebaczenia, bez otwarcia swojego serca na pojednanie, jednym słowem, bez wiarygodnego wejścia na drogę pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem, nie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Mówi o tym podczas kazania na górze Pan Jezus. Cytuję. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Koniec cytatu. Do tych słów odwołał się święty Jan Paweł II podczas apelu jasnogórskiego w Częstochowie 19 czerwca 1983 roku, mówiąc, cytuję, Droga do pojednania z Bogiem prowadzi poprzez pojednanie z ludźmi. Koniec cytatu. Tak zwany biały pozamałżeński związek może być jedynie początkowym etapem na tej drodze. Jest takie pytanie, czy w świetle nauki Pana Jezusa może małżonek sakramentalny pojednać się z Bogiem i współmałżonkiem, jeśli pozostaje w pozamałżeńskim związku i nie chce z niego zrezygnować, nawet jeśli jest to tak zwany biały pozamałżeński związek? Innymi słowy, czy warunkiem koniecznym do pojednania sakramentalnych małżonków jest opuszczenie cudzołożnego związku. Wydawałoby się, że pytanie, jest że pytanie jest retoryczne, ale niestety coraz częściej można usłyszeć mit, że Kościół katolicki pozwala na tak zwane białe pozamałżeńskie związki, potocznie nazywane białym małż małżeństwem które to określenie jest mylące, niezgodne z rzeczywistym znaczeniem tego pojęcia. Chodzi o związki poza małżeńskie, w których osoby powstrzymują się od współżycia fizycznego. Sam miałem okazję się o tym przekonać, że taki mit funkcjonuje wśród katolików, gdy jakiś małżonek przeżywający kryzys małżeński w rozmowie powiedział mi, że poznał kobietę i ma zamiar wejść w tak zwane białe małżeństwo. Powiedziałem mu, że nie godzi się tego robić, bo będzie to oznaczać zdradę współmałżonka i że w ten sposób będzie go krzywdzić. Skoro takie głosy się pojawiają, to znaczy, że warto tę sytuację wyjaśniać w oparciu o nauczanie Kościoła. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w świetle słów Pana Jezusa i nauczania Kościoła katolickiego, tak zwany biały pozamałżeński związek jest nieprawy, niezgodny z wolą Bożą.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 Mąż również niech nie oddala żony. Koniec cytatu. Pan Bóg nie daje tu miejsca pozwolenia na żaden inny związek, nawet na tak zwane, mówiąc cudzysłowie, życie jak brat z siostrą. Sakramentalni małżonkowie nie ślubowali sobie bowiem, że będą żyć z inną osobą jak brat z siostrą. Czy ktoś z nas małżonków zgodziłby się wziąć ślub, gdyby współmałżonek ślubował również możliwość życia z inną osobą jak brat z siostrą? a nie tylko i wyłącznie z małżonkiem sakramentalnym. Przecież taki małżonek żyjący z inną osobą, jak brat z siostrą, łamie przysięgę małżeńską. Przysięga małżeńska jest bezwarunkowa. Nie ma w niej klauzul warunkujących jej ważność. Nie ma w przysiędze warunku, że jak wejdę w tak zwany biały pozamałżeński związek, będę zdradzał współmałżonka, to przysięga przestaje obowiązywać albo gdy urodzi się dziecko w drugim związku, to mogę dalej zdradzać Boga, zdradzać i krzywdzić prawowitego małżonka. Tłumaczenie się, że nie złamię przysięgi, gdy będę żył z drugą osobą jak brat z siostrą, jest niepoważne. Wystarczy zapytać dowolnego sakramentalnego małżonka, czy dałby zgodę swojemu współmałżonkowi, by ten poszedł zamieszkać z inną osobą płci przeciwnej. Czy nie poczułby się zdradzony, nawet gdyby współmałżonek solennie obiecywał życie jak brat z siostrą. Czy nie byłaby to zdrada i krzywda wyrządzana sakramentalnemu, sakramentalnemu współmałżonkowi? Przecież zdradą, łamaniem przysięgi małżeńskiej, z jest nie tylko fizyczne poza małżeńskie współżycie, ale także wszystkie inne akty, które służą budowaniu więzi. To kształt wspólnego życia, mieszkania, i przebywania razem ze sobą na co dzień. To także zażyłość i bliskość emocjonalna w codzienności. Wzajemne sobie usługiwanie, wspólne planowanie i podejmowanie ważnych decyzji. Używanie słów żono, mężu, moja żona, mój mąż, eksponowanie w widocznym miejscu zdjęć ślubnych, wspólne celebrowanie rocznic, świąt. Wspólnota stołu i mieszkania także może oznaczać życie na sposób małżeński, na sposób cudzołożny. Wszystkie te wyżej wymienione akty mające miejsce w związku pozamałżeńskim, nawet jeśli jest to tak zwany biały pozamałżeński związek, stoją w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. W sprzeczności ze słowami Pana Jezusa służą umacnianiu pozamałżeńskiego związku i tym samym stanowią akty zdrady sakramentalnego małżonka. Co zrobić, żeby do tej permanentnej zdrady nie dochodziło? aby nie była umacniana więź pozamałżeńska, a z drugiej strony, aby otworzyć drogę do pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem. Aby możliwie jak najszybciej wejść na drogę wiarygodnego pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem, należy okres poprzedzający całkowite opuszczenie pozamałżeńskiego związku, także tak zwanego białego pozamałżeńskiego związku, starać się skrócić do niezbędnego minimum potrzebnego do uregulowania spraw zgodnie z chrześcijańską odpowiedzialnością i miłością bliźniego. Jednoznacznym i wiarygodnym sygnałem dla sakramentalnego współmałżonka i świata o zakończeniu nieprawego związku i wejściu na drogę pojednania jest opuszczenie pozamałżeńskiego związku. Jeśli w związku poza małżeńskim doszło do zawarcia małżeństwa cywilnego, to należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwód tego grzecznego związku. I jeszcze chciałbym może powiedzieć o sytuacji, yy, którą często mamy też do czynienia, yy, czyli chodzi o powrót do sakramentalnego małżonka, który jest drugim, sakra, sakramentalnym, czy właśnie poza małżeńskim związku, w którym są y, dzieci urodzone właśnie w tym związku. Warto sobie postawić pytanie, jaki wzorzec miłości, wiary i wychowania dają swoim dzieciom, cudzołożący rodzice, łamiący swoją sakramentalną przysięgę, zdradzający swojego sakramentalnego współmałżonka, wyrządzający im krzywdę jaki dają im wzorzec miłości, wiary i wychowania. Dla dziecka wychowywanego w pozamałżeńskim związku odejście na przykład taty do swojej sakramentalnej żony może być bolesnym przeżyciem, ale też i dobrem, bo dziecko uczy się wtedy Bożej Hierarchii Wartości, Miłości i Odpowiedzialności, respektowania zobowiązań wynikających z sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. Pedagog dr Alicja Zagrodzka w czasopiśmie Głos dla Życia w artykule pod tytułem Jego ratunek jest zawsze możliwy, tak o tym pisze, cytuję. Tak, dziecko może doświadczyć takiej sytuacji potężnego zranienia. Jeśli jednak tata nie wróci do żony, dziecko też na tym ucierpi, tylko w inny sposób. Przede wszystkim będzie miało złe wzorce, przez co może być mu trudniej w przyszłości założyć trwałą rodzinę. Jak mają wychować dziecko do wierności i miłości rodzice, którzy sami nie są wierni i żyją w cudzołóstwie? Jeśli rodzice swoim życiem zaprzeczają wartościom, jako nauczyciele wartości są niewiarygodni. Po drugie, w wymiarze duchowym, dziecko nie dostanie od rodziców takiego błogosławieństwa, jakie by dostało, gdyby rodzice ci żyli zgodnie z prawem Bożym. Przekazujemy dzieciom nie tylko kapitał emocjonalny i materialny, ale też duchowy. A co możemy w tym zakresie dać dziecku, jeśli na co dzień w jego obecności łamiemy przykazania? Uważam, że cierpienie nie jest najgorszą rzeczą, jaką może spotkać człowieka, również dziecko. Dużo gorsze od cierpienia jest zgorszenie, czyli skierowanie kogoś ku złu, pogorszenie go. Zdarza się, że dziecko traci jednego z rodziców i ta rana boli ale niczego w dziecku nie niszczy, nie narusza dobra, które w nim jest. Tak było na przykład z Karolem Wojtyłą. Autorka, koniec cytatu. Autorka wspomniała o papieżu świętym Janie Pawle II, któremu zmarła mama, kiedy był małym dzieckiem. A mimo to brak jednego z rodziców nie przeszkodził w tym, by stał się wielkim człowiekiem, który przeżył szczęśliwie swoje życie tu na ziemi i został wielkim świętym. I jeszcze jedno pytanie bardzo ważne. Czy tak zwany biały pozamałżeński związek to cel duszpasterskiej troski, czy to jedynie etap, pierwszy etap na drodze pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem? Etap na drodze uzdrowienia małżeństwa sakramentalnego. Okres tak zwanego białego związku można traktować co najwyżej jako etap na drodze możliwie jak najszybszego opuszczenia pozamałżeńskiego związku. Potrzebny do zaopiekowania się dziećmi i partnerem z pozamałżeńskiego związku. Na przykład udzielenia choremu partnerowi doraźnej pomocy, znalezienie dla niego zastępczej pomocy. Wzorem okazania w tej sytuacji miłosierdzia jest postawa miłosiernego samarytanina, który opatrzył ranę nieszczęśnika, zawiózł go do gospody i dał dwa denary gospodarzowi, aby ten przejął dalszą opiekę, a sam udał się w dalszą podróż, mając inne wynikające z porządku miłości obowiązki. Z tej przypowieści z jednej strony wynika moralny obowiązek zaopiekowania się dziećmi i partnerem spoza małżeńskiego związku. Na przykład udzielenia choremu partnerowi doraźnej pomocy, znalezienie dla niego zastępczej pomocy, a z drugiej strony faktycznego wyjścia spoza małżeńskiego związku, gdyż moralnie niedopuszczalne jest kontynuowanie relacji, która przynależy się jedynie prawowitym małżonkom. Słuchamy Radio Maria. Halo? Tak, słuchamy. Szczęść Boże, Jolanta Złuckiego. Szczęść Boże. Y już w audycji jestem, tak? Tak, tak. Chciałam powiedzieć, że ja jestem porzuconą osobą przez męża. Traktowałam małżeństwo jako świętość, można powiedzieć. Bardzo mąż wystąpił o rozwód. Bardzo nie chciałam tego rozwodu. No, sugerowałam, że jeżeli już bardzo pragnie, to separację niestety, ale rozwód zaistniał sąd zatwierdził. I nawet do popólnej winy, pomimo, że mąż 20 lat nie zdradzał, ja nie bardzo chciałam to przyjmować, to znaczy może tak bardzo nie wiedziałam o tym, ale troszeczkę no, jego zachowanie wskazywało, że była no, dziwna ta, to nasze małżeństwo. Natomiast nie wiedziałam o zdradzie, ale to się po latach okazało, że to trwało 20 lat prawie. Mąż ma no, przyjaciółkę. Nie przyznał się do winy oczywiście na rozwodzie. No, jestem osobą porzuconą. Jestem bardzo samotna. Tak naprawdę nie potrafię żyć w samotności. Myślałam o białym małżeństwie, o znalezieniu kogoś, kto po prostu będzie w takim, w tej mojej wizji zaspokajają, czy jak powiedzieć, wspólne nasze jakieś życie. Takiej osoby jeszcze nie znalazłam, bo może około dwóch lat staram się kogoś znaleźć. Natomiast audycja, którą teraz <śmiech> słucham, rozjaśnia mi jakby no, jest dla mnie też taką trudną do przyjęcia sprawą, bo no, myślałam, że, że, że jest możliwe po prostu życie w białym małżeństwie bądź z inną osobą w jakimś zaprzyjaźnieniu, ale w tej chwili no, troszeczkę In, inną wizję mam po tej audycji ale stwierdzam, że po prostu no nie potrafię samotnie żyć i teraz oczekiwam jakiegoś nie wiem, z Państwa strony pomocy bo powiem szczerze bardzo kocham Pana Boga często uczestniczę we mszach w dni powszednie również Chciałabym bardzo być przy Bogu I jak, jak to mówię Bóg u mnie w moim mniemaniu jest Na pierwszym miejscu I też Szukając jakiejś zaprzeźnionej osoby no Męskiej Tak, halo? Tak, tak, słyszymy Panią To po prostu no, nie wiem, jak mam dalej żyć. Mam trudności finansowe, mam trudności mieszkaniowe, to znaczy mam swoje mieszkanie, owszem, tylko bardzo zaniedbane przez męża, bo ponieważ też nie wiedziałam, dlaczego tak zaniedbuję w ostatnich latach, no, 10-15 latach przed rozwodem. 38 lat przeżyliśmy w małżeństwie, zaznaczam. Troje dzieci. Dzieci też nie umieją się jakoś odnaleźć w tym wszystkim. Są dalej od domu, wyjeżdżały na studia i zostały w Warszawie i okolicach. Rzadko przyjeżdżają do domu, ponieważ no jeszcze tutaj sprawy majątkowe wchodzą w rachubę, bo moj, mój rodzinny majątek otrzymał również mąż. No lojalnościowo po prostu. Ojciec jak przepisywał, chciał darowizną przepisać, to ja no, zaprobowałam, żeby... Y zaakceptowałam, przepraszam, y, to, żeby to było na nas oboje. Mąż ma mm -hmm. własność również teraz. Pani tak. Jolanto, to, to już może y, szczegóły, y, tak. zasadniczą sprawę Pani wyłożyła i postaramy się tutaj odpowiedzieć Pani. No, no tak bym prosiła pod kątem, czy ja mogę jakiś y, po prostu, y, nie mówię związek, ale y, jakiegoś mężczyznę sobie jako przyjaciela y, mieć Przyszłościowo, ponieważ rozwód jest zatwierdzony, ale oczywiście y, to jest rozwód y, tylko. Y, mm -hmm. Rozum rozumiemy myśli. Panią i Pani pragnienia i Pani tak. potrzeby serca i jest na to sposób, jest na to sposób, y, ale to może najpierw nasi goście. Przede wszystkim chciałabym podziękować Pani Jolancie za telefon, ponieważ taki dylemat, jaki Pani ma, Pani Jolanto, Pani, to ma wiele osób, w, właśnie coś takiego przeżywa. Przede wszystkim chciałabym Panią zaprosić do wspólnoty trudnych małżeń z Sychar, gdzie spotka Pani osoby w podobnej sytuacji, w tak jakiej jest Pani. I tutaj chciałabym Pani pokazać, że jeżeli postawi się Pana Boga na pierwszym miejscu, to wszystkie sprawy naprawdę Pan Bóg pomoże poukładać. Ja chciałabym powiedzieć krótko o sobie, że kiedy byłam sama z czwórką dzieci bez pracy w trudnej sytuacji finansowej i powiem tak, złapałam Pana Boga za nogi i powiedziałam, że nie puszczę, w, w, w, moja sytuacja się bardzo y, mocno zmieniła. Będąc we Wspólnocie Trudnych Marzeń z Sychar y, dowiedziałam się, że y, powinnam być dalej wierna swojemu małżonkowi, odbudowywać z nim relacje. Pan Bóg znalazł mi mieszkanie, pracę, wszystko się poukładało bardzo dobrze. Y, także y, Pani Jolu y, y, ufam, że naprawdę, jeżeli Pani spróbuje skontaktować się ze wspólnotą y, y, i odnowi relacje przede wszystkim z Panem Bogiem, to wszystkie sprawy też Pani się poukłada i no, jestem tego pewna, bo mamy bardzo dużo świadectw właśnie, y, które pokazują, że jak się postawi Pana Boga na pierwszym miejscu, to to wszystko będzie potem też na swoim miejscu. I cieszę się też z tego, z tego telefonu, że pani zmieniła jakby zdanie, patrząc na swoją sytuację po naszej audycji, bo to mi pokazuje, że sumienie przypomina człowiekowi prawdę. I ta je, pojedyncza ta audycja i, i pani głos to, to jest dla mnie takim też świadectwem, że każdy człowiek w sposób naturalny odczuwa, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Także dziękuję pani bardzo za telefon. Panie Grantu, ja jeszcze powiem jako wdowiec od siedmiu już prawie lat. Ja też nie wyobrażam sobie życia bez kontaktu z ukochaną osobą. No, tak się złożyło, że Pan Bóg powołał moją żonę do siebie. No i jestem sam, ale nie jestem osamotniony. Dlaczego? Dlatego, że co prawda w tej chwili na ziemi nie ma już istoty, dla której byłbym najważniejszy. Nie ma, bo dzieci mają swoje priorytety i tak dalej. Natomiast czy nie ma osoby, dla której ja jestem najważniejszy? Oczywiście, że jest dla Pana Jezusa. Jestem najważniejszy. I po prostu moim zadaniem było i jest nadal budować relację z Panem Jezusem. Pogłębiać tę relację poprzez sakramenty święte, możliwie częstą mszę świętą. Staram się codziennie, żeby po prostu móc też tą relację miłości nawiązać tak silną, jaką miałem z moją żoną i mam nadal bo to, że jej tutaj nie ma, ale ona jest... I ja liczę, że się spotkam z nią, jeżeli tylko na tej drodze do nieba wytrwam. Bo razem, żeśmy szli, teraz idę sam, to jest trudniej samemu, no bo są różne pułapki, prawda, różne pomysły yy, właśnie, ale to nie znaczy, że ja jestem samotny. Człowiek nigdy nie jest samotny, bo Pan Jezus jest z nim i, od, i od, ode mnie tylko zależy, czy ja będę chciał korzystać z Jego pomocy, z Jego obecności, z Jego wsparcia, yy, czy się odwrócę do nie od Niego. I będę sobie kombinował po swojemu. I odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzisiaj. Radzi zawsze. Mówi Elżbieta spod Warszawy. Witamy Pani. E, Proszę. Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie wszystkich. I mam taką prośbę. Może zaskoczę Państwa, ale proszę o chwilę cierpliwości. To nie będzie długo trwało, co chcę powiedzieć. Chodzi mi o definicję pojęcia białe małżeństwo. I teraz e, e, może to jest tak. Małżeństwo sakramentalne, prawda? Małżeństwo sakramentalne jest. Ale... Również jest związek niesakramentalny. Nie mówi się małżeństwo niesakramentalne, prawda? Tylko związek niesakramentalny. Tak, tak. I teraz e, e, białe małżeństwo to też małżeństwo sakramentalne. I teraz czym jest białe małżeństwo? To na przykład wtedy, gdy małżonkowi, ja podam taki przykład z, z historii, o, o, o tym, co chcę teraz powiedzieć, to nawet pisze Jasienica. Pisze o Henryku Brodatym i o jego żonie, przyszłej świętej Jadwice, którzy... W roku 1209 mieli już sześcioro dzieci i zdecydowali się złożyć w katedrze wrocławskiej ślub czystości dożgonnej, I, i, a obecnie Związek niesakramentalny nazywa się białym małżeństwem. Wydaje mi się, że to jest jakaś sprzeczność, no, że, że, ten, że to białe małżeństwo, no, już kiedyś w Radiu Maria słyszałam, ktoś mi powiedział powiedział, białym małżeństwem na przykład była Matka Boża i Święty Józef. No to nie mogą ludzie, którzy są w związku niesakramentalnym być nazywany białym małżeństwem, moim zdaniem. To tyle chciałam powiedzieć dziękuję Pani Arzyżbieto. No, no to pozdrawiam i, i szczęść Boże. Szczęść Boże. Dokładnie myślę, że to, to, co Pani w tej chwili powiedziała, tak dopowiedziała do tego, co tutaj w tej chwili mówiliśmy, dlatego tutaj w ramach czy wspólnoty, czy e, gdzieś dzielenia się mówimy o e, białym związku w ogóle, prawda? Czyli e, nie mówimy o małżeństwie, tak jak nie mówimy o małżeństwie niesakramentalnym. E, ewentualnie biały związek, czy tak jak tutaj Pan Andrzej dzisiaj mówił, biały związek Poza małżeński, podkreślając to, że jest to, są to osoby, które żyją, są sakramentalnymi małżonkami, ale uwikłali się w jakiś e, związek poza polsu